Cześć, mam na imię Marek i jestem alkoholikiem. Dzięki Sylwii za zaproszenie. Zaprosiła mnie do wygłoszenia dzisiejszego wystąpienia. Mówiłem, że nie jestem, że nie jestem szczególnie uzdolnionym mówcą, ale postaram się opowiedzieć coś o sobie i, i, i o drodze swojego trzeźwienia. Głównym tematem mojego meetingu, tak znaczy mojego, y, wystąpienia ma być dziesiąty krok. Tak jak wspomniał przedmówca. Natomiast dwa słowa, dwa słowa o sobie. Y, przestałem pić y, przeszło 10 lat temu. Przeszło 10 lat temu sięgnąłem po ostatni kieliszek. Natomiast y, do, do AA dotarłem stosunkowo niedawno, do, około trzech lat temu, ale o tym za chwilę. Mam 52 lata i z alkoholem zetknąłem się właściwie już w, w, dorosłym, w dorosłym życiu, mając około 20 lat gdzieś na jakimś, na, na jakimś wyjeździe. Ciągnąłem po alkohol, tam się po raz pierwszy upiłem i i od początku w zasadzie mi się spodobało. Zobaczyłem, że alkohol ma na mnie ciekawy wpływ. Pozwalał mi być bardziej rozluźnionym. Wydawałem się sobie lepszym człowiekiem, kiedy piłem. Łatwiej nawiązywałem kontakty. Yy, znikały problemy. Yy, natomiast dosyć, dosyć szybko ten alkohol yy, zaczął na mnie wpływać również negatywnie. Dosyć szybko poczułem, że jest mi on nie tylko przydatny, ale też coraz bardziej potrzebny. Yy. Był mi coraz bardziej potrzebny i... Wkrótce stwierdziłem, że w zasadzie już bez niego nie potrafię funkcjonować. Wszelkie, wszelkie stresy, wszelkie trudne sytuacje załatwiałem właśnie przy pomocy alkoholu i, i, ten, i, ten, i te stany cały czas w zasadzie mi się podobały. Dodatkowo gdzieś tam zacząłem sobie zdawać sprawę, że być może alkohol jest już może nawet moim problemem, Natomiast miałem takie przekonanie, że jeżeli, jeżeli ktoś zostanie alkoholikiem, staje, staje się zależny od alkoholu, to nie da sobie z tym rady. W którymś momencie chyba nawet już byłem pewien, że ten problem u mnie istnieje, że, że ja już nie potrafię bez alkoholu funkcjonować, ale też nie dążyłem do tego, żeby sobie z tym jakkolwiek poradzić. Natomiast to, to, te moje zachowania, moje, moje picie zaczęło dospierać, wskazać nie tylko mnie, ale również mojej rodzinie. Gdzieś tam w którymś, w którymś momencie y, poczułem bardzo duże naciski, żeby zacząć coś z sobą robić. Że jeżeli sam sobie nie potrafię poradzić, to może, to, to może poszukam jakiejś pomocy. Właściwie nie po to, żeby tą pomoc uzyskać, tylko żeby zyskać spokój w domu, poszedłem na terapię, znalazłem terapeutkę i zacząłem wchodzić do niej na spotkania indywidualne. Wcale nie miałem ochoty rozstawać się wtedy jeszcze z alkoholem. Myślę, że chciałem w którymś momencie zacząć uczyć się, jak można byłoby wrócić do... do takiego, w cudzysłowie, normalnego picia, takiego, które, które nie będzie przeszkadzało mojej rodzinie, które nie będzie również miało negatywnego wpływu na mnie, na moje zdrowie. Myślałem, że może da się to zrobić, natomiast okazało się, że to nie jest możliwe. Chodząc do tej, na tą terapię, do tej terapeutki, zapijałem dosyć regularnie, co 2-4 tygodnie, myślę, że nie dłużej, jak trzy miesiące, to może był mój najdłuższy okres abstynencji. I w którymś momencie dostałem informację, że, że to chyba nie ma sensu i że powinienem poszukać innego rozwiązania. Ta dziewczyna podsunęła mi taki pomysł, żebym znalazł grupę wsparcia, ale nie było to jeszcze A Trafiłem do ośrodka, w którym poza terapeutą i spotkaniami indywidualnymi Odbywały się spotkania Grupy Wsparcia i tam zaczął się, za, zaczął się proces mojego trzeźwienia. Tam zobaczyłem ludzi trzeźwych, tam zobaczyłem ludzi, którzy skutecznie trzeźwieją, którzy mają już jakieś osiągnięcia po kilka lat trzeźwości. Mnie się wydawało, że to jest w ogóle niemożliwe, a tam spotkałem takich ludzi i w krótkim czasie pomyślałem, że może i ja chciałbym być trzeźw. Miałem w tym ośrodku, chodząc, chodząc na spotkanie, jeszcze dwa zapicia, po trzech miesiącach, potem po sześciu. I jednak, jednak systematycznie wracałem, mimo wstydu, mimo, mimo takiej nie, nie, niechęci do, do konfrontacji z samym sobą. Wracałem, ponieważ Widziałem, widziałem no to te, te doświadczenia ludzi innych i, i tych, którzy wracali i, i, i w końcu dochodzili do sytuacji, w której ta trzeźwo do nich, trzeźwość do nich przychodziła. W tym ośrodku, do tego ośrodka na spotkania indywidualne uczęszczałem przez dwa lata. A potem zostałem tam na spotkaniach grupowych i spotykałem się z grupą wsparcia przez kolejne lata. Około trzech lat temu zostałem zaproszony przez jedną z koleżanek na meeting otwarty grupy NA na jej rocznicę. I to było moje pierwsze spotkanie z, z meetingiem. Formu formuła była inna zupełnie niż ta, do której byłem przy przyzwyczajony. Była trochę dziwna. Nie, nie udzielano tam informacji zwrotnych, nie było dyskusji, było tam tak trochę sucho, jak mi się wtedy wydawało. Natomiast coś zakiełkowało w mojej głowie, że, że, że coś tutaj zaczyna się... Coś czyje się... W w tym miejscu takiego, że chciałbym tam być może kiedyś wrócić. No może nie na spotkania N.A. Może chciałbym odwiedzić meeting AAA. Wtedy też padła mi w ręce książka Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab. Chciałem czytać tą książkę. Kolejne, kolejne tytuły Litacja i Rehabilitacja też w krótkim czasie je przeczytałem i, i, i, i tam też usłyszałem sporo na temat AA i, i na temat tego, jaki daje ona, ta organizacja, jaki daje, jaką daje siłę. I tak około 3,5 roku temu poszedłem na pierwszy, na pierwszy mój meeting. Kierowany trochę ciekawością, a, a trochę chęcią zrobienia czegoś jeszcze dla siebie. I od tego pierwszego meetingu, na którym poczułem się bardzo fajnie. Po poczułem się tam tak trochę jak u siebie. Poczułem się zaopiekowany i, i tak trochę przytulony. Zacząłem uczęszczać na meetingi. We Wrocławiu, a potem, a potem w Oleśnicy, ponieważ mieszkam koło Oleśnicy, koło Wrocławia. Przyszła pandemia. I, I meetingi. Stacjonarne się skończyły. Trzeba było, trzeba było zacząć szukać jakiegoś innego rozwiązania. Wtedy trafiłem na Discord. Akurat na, na, trafiłem na grupę Ubila, na spotkanie ubila To był mój pierwszy meeting online'owy. I tutaj przy okazji przysłuchiwania się temu, co się działo na meetingu. Przejrzałem też ogłoszenia i znalazłem informacje o sponsorowaniu. W zakładce sponsor o sponsorowaniu znalazłem człowieka, który, który napisał, że podzieli się programem, że, że może pomóc mi w przejściu programu. Zadzwoniłem do niego i tak rozpocząłem pracę na programie z moim sponsorem. Dzieli, dzieli nas mniej i mojego sponsora dzieli sporo odległość, bo on mieszka w Sosnowcu, ja, ja pod Oleśnicą. Niemniej program, program przechodziłem z nim, przechodziłem z nim program telefonicznie. Rozmawialiśmy przez telefon, spotkaliśmy się chyba nawet za dwa razy na Discord. Po to, żeby się zobaczyć, ale, ale program przechodziłem telefonicznie, pisałem pisałem kroki, spotykaliśmy się co, co tydzień. No i, i, i mimo, że miałem dosyć duże doświadczenie z, z terapią, to, to program jest zupełnie innym doświadczeniem. Było to, było coś, to coś zupełnie nowego. bo to inne spojrzenie na, na, na mój problem, na, na moją chorobę. Myślę, że w terapii tej stacjonarnej, w terapii z terapeutą dobrze przerobiłem pierwszy krok i, i na tym się w zasadzie zatrzymaliśmy. Uznanie, uznanie bezsilności, a potem ta praca polegała na, na gaszeniu problemów emocjonalnych, na... na rozwiązywaniu bieżących spraw, ale nie było tam nauki, jak do tych problemów nie doprowadzać. Takim poważnym, poważną zmianą, która zaszła we mnie, to było dojście do trzeciego kroku i, i w ogóle trzeci krok zrobił na mnie potężne wrażenie, ponieważ ja jestem osobą wierzącą ale to, było, to, to, jest tak, to jest taka wiara wyniesiona, czy tam to była taka wiara wyniesiona z domu. Taka, to taka wiara polegająca na tym, że w niedzielę idziemy do kościoła, y, spotykamy się na święta, odbywamy rytuały i, i nie było w tym no, tak, to, tak do końca miejsca dla, dla takiego Boga, jakiego zobaczyłem w tym trzecim kroku. Y, Udało mi się, tak myślę, poczuć to powierzenie, które w trzecim kroku, które w trzecim kroku się pojawiło przede mną. Poczułem potężny spokój, i, i chyba od tego momentu to, to, to, to moje trzeźwienie, czy tam ta moja praca nad trzeźwością nabrała innego wymiaru. Nabrała wymiaru pewności i spokoju, że, że ja mogę być trzeźwy i że, że, że to jest y, osiągalne, że to jest fajne. A jeżeli chodzi o, o, o kolejne kroki, no to już z tą siłą, jaką miałem od, y, od Boga, od siły od, od większej, y, płynącej z, z tego powierzenia, to przechodzenie przez kolejne kroki nie było już dla mnie aż takie, aż takie przykre, aż takie trudne. Krok czwarty, konfrontacja ze sobą. Kolejne, kolejne kroki zresztą również i... Dobrze, spróbuję może coś na temat dziesiątego kroku więcej powiedzieć, bo, bo tutaj... Dostałem kilka narzędzi, takich, które, które do tego kroku mnie miały przygotować. Dowiedziałem się, że jest to jeden z trzech kroków, które um, mają, mają mnie przygotować, nauczyć, jak radzić sobie w trzeźwym życiu i jak sobie z tym trzeźwym życiem, um, sobie z tym trzeźwym życiem się mierzyć. Dostałem taką informację i takie narzędzia w postaci prowadzenia dziennika uczuć i prowadzenia dziennika zdarzeń. Myślę, że dziennik zdarzeń, bo, bo nie spotkałem się z nim u innych, ale to coś w rodzaju tabeli dziesiątego kroku, czyli taki, takie rozważania na temat tego, co się wydarzyło, co mogę co, co, co czułem wtedy, kiedy, kiedy miały miejsce określone zdarzenia i jak powinienem sobie z tym poradzić, co chcę zrobić, żeby do tego nie doprowadzać, żeby te zdarzenia nie miały więcej miejsca. Prowadzenie dziennika, dziennika uczuć nauczyło mnie w ogóle rozpoznawać i, i nazywać swoje uczucia. A prowadzenie dziennika zdarzeń pokazało mi, że, że powinienem, że mogę, że, że mogę, wpływać na swoje reakcje, niekoniecznie na zdarzenie, ale na reakcje, na kolejne zdarzenia. W tym kroku dziesiątym w tej chwili kontynuuje ten krok, czy tam, czy tam pracuję nad, nad, nad, nad sobą na bieżąco. Prowadzę codzienny obrachunek, prowadzę dziennik uczuć, prowadzę ten dziennik zdarzeń. Myślę, że to są te elementy, które trenują, dzięki którym mogę. mogę poprawiać swoje zachowania i, i być coraz lepszym człowiekiem. Bardzo dziękuję.